Církev, sloup a opora pravdy prevzala od apostolu Kristu vstavnostni prikaz zviestovat pravdu o spase. Je úkolem církve vždy a všude hlasat mravni zásady předmietie, ktoré se tykaj společeňského pořádku a také posuzovat ktorúkoli lidskou záležitost, pokud to vyžadují zakladní prava lidské osobnosti nebo spasa duši. Uczytelski urząd pastyrówcyrkwe se w oblasti moralki obwykle wykonywał katechezy a kazanim za pomocą teologu a duchownych autorów takowym sposobem se podbedeniem pastyru a pod jej ich dochledem przenosił z generacji na generacji poklad chrześcijańskiej moralki który tworzy charakterystyczny souchn przykazu przykazów aczności które prameni z wiary w Krista a które używuje laska. Tato katecheze si tradycznie brala za zaklad spolu z wyznaniem wiry a modlitbą Panie desatero, która, które wyjadruje zasady mrawnich ożywota platne pro wsechny lidi. Żadna wszeobecny uczitelski urząd rzymskiego veleknieze a z nim spojenych biskupu uczy wierzyci prawdam, którym mají wierzyć lasce, którą ma jej prokazować, a blażanosti, którą ma jej Kardynał Ratzinger Benedikt XVI opakował, że trzeba się przypomnieć, że iż od prwokrześcijańskich dob się se z trwalem a niepominutelnym jadrem Katecheze, to jest wzdzielaniem we wirze. Cela otazka wiry je totiż soustředziena kolem cztyř zakladnich prvku. Wyznanie wiry, odczynář, desatero a spatości. To jest zaklad chrześcijańskiego żywota, synteza uczeni cirkve, založeného na pismu a tradycji. Chrześcijan zde naleza to, co ma wierzyć, a to jest kredo. W co ma doufat, a to je modlitba odczynář. Co ma Dielat, a to są Boże przykazani desatera. A seznamuje se zde také z životním prostorem, ve kterém se má toto vše rozvíjet. A to jsou svatosti. Dnes se od této základní struktury katecheze v širokém měřitku upustilo a vysledkem je rozklad smyslu pro víru v nové generaci, která často ani není schopna komplexního pokledu na svět vlastní nabożeństwie. Przewodniczący, pewni przykazani, od nas żada, abychom swą wiru rozważnie w żywili a chronili, a abychom odmitali wszystko, co jest protini. Sv. Cyryl Jeruzalemski biskup, uczył. Jak w uczeniu, tak i we wyznawaniu, zyskawej a uchowawej jen tę wierą, która jest bezpiecznie zalożona na całym pismu, a którą Ci nyní przedáwa Církaw. Wszyscy totiż nie mogą pismo dokładnie znać. Jednym brani w poznaniu to, że nie umieją czyść, innym nijaka za Aby tato neznalost nie przyniosła duszy szkodu, schronujemy cele uczenie wiry do niekolika wiet znani. Kladu Ci na serce, aby spoceli czas żywota Miel tuto viru ako zásobu potravy na cestu, a abys už žadnú inú neprzyjmal. A to ani, gdybychom sa my sami zmienili, a učili opak toho, co učíme nyni. A ani, gdyby ci andiel protiwník, prevlečený za angela świetla chciel zmast. Neboť i gdybychom vám, my, nebo andiel z neba hlasal Evangelium, odchylne od toho, kterej ste przyjali prijali, buď proklet. Tak jenom poslúhaj hola slova vyznání víry a ulož si je do pamieti. Ale až príjde vchodný čas, príjmí i świadectwi božských písem, vztahujúcí se na to, ktoré místo wyznanie víry. Toto nie nebylo stworzono z nejaké libo lidí, ale z toho pisma bylo wybrano. To najzaważniejszy, a najpodstatniejszy, co tworzy celek uczeni wiry. Jako horczyczne seminko obsahuje w maliczkiem jaderku mnoha wietwi, i toto wyznanie wiry zachornuje w niekolika malosłowach we szkere poznanie daru Bożej laski obsażenych jak we starym, tak i w nowym zakonie. Noże, bratsi, drżte se tohoto uczeni, Którejśmy wam odevzdali, a której ste prawie prijali, a napiszcie je na desku swego serce. Zaprzysacham was przed Bohem, który wszemu dawa život, a przed Christem Jezisem, który przed Pącjem Pilatem by dal slawnostni świadectwi, abyście tu wiru, która wam była przedana, uchowali nieporuszoną aż do przychodu naszego Pana Jezisie Krista.